We have something hip that we want to present to you. We're interested in black music. Actually, that's a kind of a catchphrase. It's kind of out of the same thing. <coughs> Co chcę, bo świat goni. Mnie. Znowu jadę tym małdemona. Podobno robi to fajnie, zobacz. Taki mały reminder. Nie podchodź do mnie, jak nie wiesz, co znajdziesz znowu. Jadę tym małtemona. Podobno robi to fajnie, zobacz. Taki mały reminder. Nie podchodź do mnie. Ja jestem jak shipare, ale nie mogę już patrzeć na to, jak zmieniają się te ulice pod wpływem światła Dziewczyny dobrze ubrane, znów wybijają na kluby z torebką za parę tysi, całe świecące w brylantach. Poznałem taką jedną, kurwa była marna, to dziwne, że to ona zaprasza do mego auta, bo w sumie mówi, że się nudzi w tym klubie Za rogiem i chłopak też obraca jakąś dupę, to pojebane jak skonstruowane jest to wszystko Ja zażenowany klikam przycisk, żeby było szybko, dziwko, nie podchodź kiedy jadę, bo mało groźne są te twoje brzydkie tatuaże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 Wchodzi do mnie typek, coś nawija, że się znamy Pod bluzą ma kopy, to to się chyba dogadamy Wyjmuje różny towar, kładzie go na mojej masce Mówi to za stówę, to za 200 i 215 Więc biorę to od niego i Wchodzę do klubu z nim Pakuję pod język chill Wbijam na parkiet week Czas zapierdala, ja nadal tańczę Miasto pokus drwało mnie Czas zapierdala, ja nadal tańczę Miałem nie brać, znowu Ma to, co chcę? Świat goni mnie. Ma to co chcę. Bo świat goni mnie.